Thank you. Czas na klip, tronik, tip Nie człowiek melancholik, a w głowie klik, klik LSO, ej, po kolejny hit Znasz mnie brat, pan ten beat Vip Wiem, nie jesteś syty Ty wejdziesz coraz wyżej, coraz wyżej widzisz szczyty Ważny jest szacun, na niego sam zapracuj Sprzedaj mnie, kurwy, dopadło fatum, Ważny jest e. prestiż, trzymaj ziomek fason Bądź dziś mężczyzna jebanym kutasem Ważne od zawsze, na co co dzień patrzę To życie pojebane, które wciąż jest coraz starsze Naprawdę e. jest warte w mnie partner na tym parterze ulicy, zawsze jest tam mój partner. Puszczam ci oczko, choć mam słabą kartę, ale zgarniam całą pulę, bo ten poker jest wartem. Zmusieni... Muszeni lubić życie, które przebiega z kantem. Muszeni też uważam, nie oberwać dla kantem Dziś jestem z fantem. Będę sarte? nie jestem tym palantem, jestem tylko z jednym plantem Miłość, szacun, ona, prestiż Wpajaj sobie w łeb, zanim coś okrety spieprzysz Spokój, wolność, zgodność, zdrowie Jak ty zadbasz o to to już jesteś w grobie Miłość, szacun, ona, prestiż wajej sobie w łeb, zanim coś okryty spieprzysz Spokój, wolność, zgodność, zdrowie Jak ty zadbasz o to to już jesteś w grobie Jest dobry smale, stoi, jest dobry kapeć Tak było jest, to by był dobrym trafem Zbieg okoliczności, będę zbiegał się latem Daj i nowy bit, nie wpierdolę się w kanapę Mam na to patent, wchodzę jak w ultimatę Pompuję armatę, wciskam tam kalibratę Tejmuję pozerkę, taki jestem bohater RTA na taktach, Skopałem ci zachor, o to by żyć, nie chcemy gnić iść dalej mam zryw Większość śmierzać poczuć smak Pieniędzy tych podziemny syf, podziemny Mówi o tym, by walczyć Ocne bariery i i, ciuparty I mam nie bekę, kurwa mam dobry ubaw Mam wyjebane kiedy pochłania haruwa Mówisz o pieniądzach a ratuje cię stuwa Ale się nafruwał, na cudzych poczubach Teraz temat pieniędzy i nędzy łatwiej będzie wrócić tylko trzymaj swojej przędzy Honoruj hańby nigdy nie jesteś pomiędzy Ja nie jestem Jay-Z jestem innym rapem Jest dobry smale to i jest dobry kapeć Tak było jest to by los był dobrym trafem Jest dobry smale stoi, i jest dobry kapieć. tak